Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia wybiła szósta Robert Grzędowski. Dzień dobry. Teraz serwis trójki. Agnieszka Drosti i Romuald Wójcik. Zawieszenie broni przedłużone, blokada irańskich portów trwa, rozmowy pokojowe nie doszły do skutku. CBA w resorcie klimatu chodzi o nieprawidłowości przy programie Czyste Powietrze w czasie rządów PiSu. Rurociąg Przyjaźń naprawiony, Ukraina czeka teraz na odblokowanie europejskiej pomocy. Rozmowy pokojowe między Stanami Zjednoczonymi a Iranem załamały się, zanim w ogóle się zaczęły. Biały dom odwołał planowany wylot wiceprezydenta J.D. Vansa na rozmowy po tym, jak Teheran postawił wstępne warunki. Mimo to Donald Trump zapowiedział przedłużenie rozejmu. Z Waszyngtonu Marek Wałgózki. Przez cały wtorek w Białym Domu trwały gorączkowe narady. Donald Trump omawiał różne opcje z J.D. Vansem, szefami służb, swoim pełnomocnikiem Steve'em Whitcoffem i zięciem Jaredem Kushnerem. Na lotnisku w bazie wojskowej Andrews pod Waszyngtonem na wiceprezydenta czekał już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 Marek Polskie Radio. Długo czekaliśmy na ten dzień, tak ministra klimatu i środowiska komentuje wejście agentów CBA do kierowanego przez nią resortu. Centralne Biuro Antykorupcyjne działające na zlecenie Prokuratury Europejskiej bada dokumenty dotyczące programu Czyste Powietrze od czerwca 2021 roku. Paulina Henik-Kloska podkreśliła, że ministerstwo samo wykryło wcześniej nieprawidłowości, które zostały zgłoszone. lipiec 2022 roku, kiedy wprowadzono mechanizm prefinansowania, wprowadzono bez jakichkolwiek osłon niezbędnych celem ochrony beneficjentów tego programu i w naszej ocenie m.in. wtedy zaczęło do dochodzić do tych wyłudzeń, że firmy dostawały na konta pieniądze i co bardziej nieuczciwe, po prostu znikały. Druga nieprawidłowość według ministry klimatu miała miejsce w styczniu 2023 roku i dotyczyła zniesienia limitu kosztów, czyli cen maksymalnych na termomodernizację budynków, co spowodowało nagłe wzrosty wykazywanych kosztów inwestycji. Śledztwo dotyczy niedopełnienia obowiązków przy tworzeniu i wdrażaniu programu w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Ukraina naprawiła rurociąg przyjaźń, władze w Kijowie w zamian oczekują teraz odblokowania europejskiej pomocy. O szczegółach Paweł Buszko. Rurociąg nie pompował rosyjskiej ropy przez Ukrainę na Węgry, bo w styczniu instalacje uszkodziły rosyjskie ataki powietrzne. Ukraińcy zapowiadali, że prace naprawcze potrwają do drugiej połowy kwietnia. Zdaniem wielu komentatorów termin ten nieprzypadkowo zbiegał się z wyborami na Węgrzech. Ustępujący premier Viktor Orban ponaglał Ukraińców i jako argumentu używał węgierskiego weta na pomoc dla Kijowa. Wczoraj wołody Załęski ogłosił, że ropociąg może już pompować rosyjską ropę. Dokonaliśmy naprawy. Mamy nadzieję, że także Unia Europejska będzie realizować uzgodnienia. Bruksela zapowiedziała, że 90 miliardów euro dwuletniego kredytu ma być odblokowane już dziś na spotkaniu ambasadorów państw członkowskich. Paweł Buszko, Polskie Radio. Komisja Europejska kończy pracę nad treścią umów w ramach programu Safe. W przypadku Polski mowa o prawie 44 miliardach euro. Pełnomocniczka rządu Magdalena Sab kowiak czarnecka potwierdziła, że ostateczna treść dokumentów powinna być gotowa jeszcze w tym tygodniu. To ważna umowa będzie taka sama dla wszystkich państw członkowskich. I myślę, że to też dobra odpowiedź dla tych, którzy wielokrotnie nieprawdziwie mówili o tym, że w zależności od tego, jakie to państwo członkowskie, to będzie miało inne warunki pożyczki. To nieprawda. Jednocześnie resort obrony prowadzi rozmowy z europejskimi partnerami o przyszłych wspólnych zakupach. Szef MONu Władysław Kośniak-Kamysz był niedawno w Norwegii, a wkrótce odwiedzi Rumunię i Grecję.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 Zatrzymywanie wody na danym terenie. ONZ ustanowiło 22 kwietnia Międzynarodowym Dniem Ziemi w 2009 roku. Klimat. 17% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. W kolejnych godzinach udział OZE w mikście energetycznym będzie rósł. Będą też zielone godziny. Pierwsza prognozowana jest na dziesiątą. 17% wiosny. W dwóch regionach występuje susza hydrologiczna w Zlewni Górnej Warty z Lizwartą na pograniczu województw śląskiego, łódzkiego i opolskiego oraz w Zlewni Górnej Noteci na granicy województw. Kujawsko-Pomorskiego i Wielkopolskiego. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu Polskie Radio 24.pl. Na program zaprasza jego sponsor: ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Ha, ale że, że Sztylic. No, no tak, tak, Zarozumiałem, tak. wszystko Pan taki młody i pan pamięta Sztylicę? No mhm. oczywiście. Trzeba wyprzedzać kroki przeciwników. No to taki prawdziwy Sztylic dzisiaj ubrałby się na cebulkę o poranku, bo wczesno-poranne przybroski nie możliwe nie w całym kraju. Właśnie cebulkowe, że to, pamięt tego No pamiętam. tak, no. oczywiście, że tak. Proszę się uzbroić o tej porze wytrwałość na chłód, mówiąc krótko. Po południu będzie kilkanaście stopni na przeważającym obszarze. Polski tak na ogół od 11 do 15. Niemal bez, bezchmurne niebo się dziś szykuje, także wystawiamy buzie do słońca. Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas zmienia. Jest 6.06. Dzień dobry.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 Blood will spill. And if the boys wanna fight, you better let them. That you box in the corner, blasting out my favorite song. Tonight to get warmer, it won't be long. Won't be long till summer comes. Now that the boys are here again. Mierzyn Ostrów Wielkopolski, Gołdab, Zgorzelec i Podbeskidzie. Z tych miejsc już wpisali się Państwo na listę obecności. Taka lista w tym tygodniu na facebookowym profilu Trójki pod postem z ramówką dnia. Także dziś, proszę bardzo, witamy się i meldujemy pod zdjęciem Ani Lalki. Oczywiście cały w kwiatach to się nie zmienia. Zapraszamy do Trójki. O sytuacji w konflikcie na Bliskim Wschodzie, po tym jak w nocy wybił termin zakończenia zawieszenia broni, opowiemy jeszcze przed 6.30 w porannej audycji, ale już uspokajam, to zawieszenie broni de facto zostało przedłużone. Później o kradzieżach słów kilka, kradzież to kradzież i tu nic się nigdy nie zmieni, ale pomysłowość złodziei ewoluuje. I o tym po 6.30. Po 7.00 odwiedzi nas dr Paweł Grzesiowski i, mam nadzieję, na garść konkretów w związku z Europejskim Tygodniem Szczepień. A do tego stałe punkty programu, na przykład rozmowa bez uników, której gościem będzie dziś wicemarszałek Senatu Maciej Żywdo. Agnieszka Łukasiewicz audycję realizuje, Michał Kowarski przy trójkowym telefonie 22 i 7 trójek, Kuba Witkowski ten program przygotował. Ja się nazywam Robert Grządowski. Raz jeszcze, dzień dobry. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd Pozbyć się win, zmieniłbym absząd Mam happy end, on kocha, ona też. Ciołta i letnia woda. Damn. Nie było to miłe, Damn. przesadziłem. Lecz nie mogłem inaczej, to kosmos wyznaczył mi taką pieść. Gdybym co Jeszcze jedno ogłoszenie parafialne. Po siódmej tradycyjnie zaprezentujemy dzisiejszą piosenkę dnia i w związku z tą piosenką, na razie bez szczegółów, będziemy mieć dla Państwa ważne informacje. I mówiąc krótko, zaproszenia. Warto być z nami. Po siódmej. I, I warto odzywać się do trójki. Przypominam, że mamy taki adres mailowy kontakt 3 maupapolskieradiopl i zapraszamy Państwa do dzielenia się spostrzeżeniami, informacjami tym, co Państwo po prostu uznawa, uznają za ważne w swojej okolicy. Nasi reporterzy czekają na propozycje tematów no właśnie ważnych dla Państwa. Kontakt 3 Feel <laughs> 20 minut po godzinie szóstej, taki śmiech być, mo być może, być może jest komentarzem do tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, bo na Bliskim Wschodzie panuje chaos. I to nie tylko tam, ale także w Białym Domu, jak się okazuje. Sprzeczne informacje. Nie mogą się dogadać, negocjować z Iranem, czy nie negocjować. Stanęło na braku negocjacji. Łączymy się z Tomaszem Sajewiczem, korespondentem Polskiego Radia. Dzień dobry, witam cię. Witam Dzień Państwa. dobry, Tomku. No dobrze, to jakie są fakty? Bo w tym chaosie trzeba by wybrać coś, co jest w miarę pewne. Ja może zgadzam się z tobą, ale że jest tak wczesna godzina i żeby państwo trochę dobudzić Ja sobie pomyślałem, jak to wejście zacząć, więc tak sobie pomyślałem, że to, to byłby dobre początek filmu zaskakujące zwroty akcji, superbohaterowie walczą o przyszłość świata. Oczywiście sytuacja nie jest zabawna, bo chodzi o wojnę z Iranem, ale niestety, jak wspomniało się o tym chaosie informacyjnym, tak to w tej chwili wygląda, że są, no, naprawdę sprzeczne informacje napływają z różnych stron. To co wiemy na pewno? Wiemy na pewno, że Donald Trump zgodził się na przedłużenie rozejmu, zawieszenia broni z Iranem. Na jak długo? Tego nie wiemy. Wiemy na pewno, że amerykańska delegacja, która od niedzieli miała lecieć do Islamabadu, jednak tak do niej nie leci, że kilka godzin temu w gabinecie owalnym zakończyło się spotkanie w którym uczestniczył m.in. Jay Devens, który miał być w samolocie do Islamabadu, ale nie jest. Wiemy na pewno, że Irańczycy do Islamabadu nie, przyle nie przylecieli, że rząd Pakistanu twierdzi, że te negocjacje na jakimś poziomie one się odbywają, w których mediuje uczestniczy władze, uczestniczą władze Pakistanu. To jest bardzo ważne, bo rzeczywiście ten, ten trzeci władza Pakistanu, który od początku były gospodarzem rozmów gospodarzem całego procesu, no, odgrywają kluczową w tym rolę. No, sytuacja jest patowa, tak to określają zagraniczne media, tak to określają też media w Iranie i Stanach Zjednoczonych. I rzeczywiście to odzwierciedla taki stan chyba zmęczenia nas wszystkich tymi zwrotami akcji, tymi przedłużeniami tego rozejmu. Na szczęście nie doszło do wznowienia pełnoskalowej takiej operacji przeciwko Iranowi. To było, to, to, to była główna oczywiście obawa, bo gdyby do tego doszło, no to przypomnę. Donald Trump też, w, w, jakby to też mogło być takim blockbusterem filmowym, mówił o unicestwieniu e, Iranu. Na razie wciąż będzie Będziemy żyć pewnie w najbliższych dniach w zawieszeniu. No tak, zawieszenie broni to jest ważny element. Mówimy o Stanach, mówimy o Iranie, bo to są najważniejsi gracze w tym konflikcie, ale także Izrael. Izrael gdzieś należałoby wspomnieć troszkę w cieniu od kilku dni, mam wrażenie, w tym informacyjnym zalewie z Bliskiego Wschodu. A to właśnie użyłeś kluczowego słowa poskromić, bo w, tutaj Izrael wydaje się, że został w, poskromiony przez Stany Zjednoczone, dlatego, że Stany Zjednoczone oczywiście w pewnym momencie, przypomnę, kiedy Izrael, kiedy zawarto to pierwsze, dwa tygodnie temu, to była ta słynna środa, tragiczna środa dla Bejrutu, kiedy zawarto w nocy porozumienie o zawieszeniu broni między USA i Iranem. Izrael tego dnia tej nocy nasilił. To był jedny z najgorszych od dziesięcioleci ataków na Liban. Co spotkało się z krytyką prezydenta Trumpa, mówiącego, że no, wiemy wszyscy, że Izrael ma jednak ciut inne, y, ciut inne cele w tej wojnie niż Stany Zjednoczone. Donald Trump jest tą wojną zmęczony już też powiedzmy w ten sposób, że chciałby ją zakończyć, no ale Izrael twierdzi, że jego cele nie zostały osiągnięte. Ciut, ciszej jest, bo tam też jest zawieszenie nie broni z Libanem, tylko że nie dwutygodniowe nie wiadomo co się wydarzy przed planowanymi negocjacjami w Islamabadzie, do których nie doszło. Izraelskie władze mówiły o tym, że one uważają, że są w stanie wojny z, i, i z Iranem i że izraelskie społeczeństwo żąda kontynuacji tej wojny. To jest taką półprawdą, bo rzeczywiście słupki poparcia dla wojny spadają, ale wciąż jest to powyżej 50%. A to jeszcze powiedzmy Tomku o sytuacji w cieśni na nią spogląda świat z niepokojem. Coraz częściej słyszymy o tym, że powoli kończą się zapasy paliw. Także no, przy, Chociażby w, przy, w przypadku linii lotniczych. Blokada irańskich portów to Amerykanie utrzymują. A jak wygląda sytuacja właśnie w tej cieśninie? Ja mam takie wrażenie też, że, wszyscy, że to jest jakaś globalna gra w pokera. Jeszcze nikt nie powiedział, sprawdzam. Że, w, że ceny baremuki ropy to idą w górę, to idą w dół. Pytasz, jaka jest, jakie są fakty? No w tej chwili fakty są takie, że Iran, Amerykanie oczywiście blokują wejście do cieśniny Ormus. To jest zakaz wymierzony w irańskie porty. Z drugiej strony Irańczycy twierdzą, że cieśnina jest otwarta. Nie jest to prawdą, bo jest blokada amerykańska, ani też... I, I też mówią, że będą reagować na kolejne zatrzymywania statków, bo już do jednego doszło jako na akt agresji. Bardzo delikatna sytuacja. Donald Trump w ten sposób chce zmusić Iran, który zależny jest od pieniędzy napływających, przypływających w zamian za wypływającą ropę naftową do tego, żeby jednak zgodził się na te warunki porozumienia, które, które chce Waszyngton. No tutaj kością niezgody są oczywiście kwestia kontroli nad cieśniną Ormus i kwestia wyprowadzenia z Iranu wzbogaconego uranu, tak żeby Iran nie mógł kontynuować rozwoju swojego programu nuklearnego. Tomasz Sajewicz, azjatycki korespondent Polskiego Radia w Trójce. Tomku, bardzo dziękuję za te Bardzo dziękuję. A teraz na nasze antenie Misia Furtak i utwór Czuję, to jedna z nowości tego tygodnia. 25 minut po 6.00.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 Autoglas naprawia, autoglas wymienia Tu Mariusz z Autoglas Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj W Autoglas szybko i skutecznie Wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa Zadbaj o siebie i innych na drodze Zadzwoń pod 801 181 181 Lub umów się na autoglas.pl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 Żegnamy reklamy Tu program Trzeci Polskiego Radia jest 6.30 Czas na skrót serwisu Agnieszka Drost. Mimo odwołania rozmów pokojowych z Iranem, prezydent Donald Trump oświadczył, że przedłużył zawieszenie broni. Dziś w nocy wygasał dwutygodniowy rozejm. Wcześniej odwołał planowany wyjazd wiceprezydenta J.D. Vance'a do Islamabadu, ponieważ delegacja Iranu odmówiła udziału w negocjacjach, a powodem blokada irańskich portów przez amerykańską marynarkę wojenną. Ryzyko zdrowotne związane z falami upałów w Europie wzrosło w ostatniej dekadzie aż trzykrotnie w porównaniu do lat 90. XX wieku. Wynika z raportu opublikowanego przez tygodnik Lancet. Zmiana klimatu nie jest wyłącznie problemem środowiskowym, lecz stanowi jedno z kluczowych wyzwań zdrowia publicznego w Europie. Coraz częściej przybiera ona konkretną ludzką twarz. Oznacza więcej zgonów w czasie upałów, wyższe ryzyko chorób zakaźnych czy dłuższy sezon alergiczny. Skomentowała wyniki raportu dr Alicja Baska z Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia. W pakiecie ofert PKP na sprzedaż oprócz mieszkań, magazynów i biur znalazły się też małe dworce. W całości można kupić jeden z najmniejszych polskich dworców w Przybyłowicach koło Jawora. Właściciel przylegającej posesji pan Andrzej mówi, że zainteresowani są, ale na razie nikt nie zdecydował się kupić. Dworzec byłby być może pięknym budynkiem mieszkalnym, ale stoi za blisko torów. Ludzie się tego boją. Ja osobiście sam zaakceptowałem ten wybór. Nasz zamiar był właśnie taki, żeby trochę wyizolować się od wsi, być na uboczu. A PKP za budynek dworca, drogę dojazdową i fragment działki chce kilkadziesiąt tysięcy złotych. A więcej informacji w serwisie o siódmej.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 Proszę się nie dać oszukać temu pięknemu słońcu, poranek jest chłodny i to w większości kraju, a po południu to słońce ogrzeje nam temperaturę do kilkunastu stopni. Na przeważającym obszarze Polski będzie od 11 do 15. Niemal bezchmurne niebo się dziś szykuje, nie będzie padać, także wystawiamy buźki do słońca, parasole zostawiamy w domu. Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Na liście obecności pani Anna z Grochowa tego warsziaskiego. Pani Dorota ze Zgorzelca też jest, bardzo proszę. Jan Jano Zino Wrocławia kłania się z progrekowym pozdrowieniem. No i jest też pani Dorota z Ząbkowic Śląskich. Witamy się w komentarzach na facebookowym profilu Trójki pod postem z ramówką na dziś. A przy okazji proszę zajrzeć, co dzisiaj Państwu proponujemy. Ale teraz chwilka z niedawną przeszłością. Chciałbym nawiązać do wczorajszej porannej audycji, gdzie redaktor Grzędowski wspomniał o imieniu Luigi. A akurat to imię bardzo pasuje do dzisiejszych rocznic. Bo 53 lata temu w Nowej Hucie odsłonięto pomnik Lenina, a na pewno nie jeden Luigi we Włoszech pomagał projektować naszego Poloneza, którego ostatni egzemplarz właśnie dokładnie 24 lata temu zszedł z taśmy produkcyjnej. FSO. Lenin umier idei żywu, czyli Luigi. Takie sowieckie imię w skrócie. 22 i 7 trójek do Państwa dyspozycji. Mamy 26 minut do siódmej. Kanhalom, dwie dwójki i siedem trójek. Chciałbym serdecznie z tego miejsca z Lublina, z Kośminka, podziękować panu Prezydentowi Trumpowi, panu J. Divansowi panu Nataniachu i panu Nawróckiemu troszeczkę, albo tylko troszeczkę jemu za koszmarne Ceny paliw, za inflację w Polsce, za zwiększone wydatki polskich rodzin, za drogie wakacje, to tak z naszego punktu widzenia. Wspaniałomyśli, prawda? Tyle spraw potrafią załatwić. Jak my się odwdzięczymy? Czasami znika portfel, czasami rower lub jego część, a czasami coś, czego absolutnie nikt się nie spodziewa. Kreatywność złodziei, albo raczej ich zainteresowania, potrafią naprawdę zaskoczyć. I żeby nie było, nie pochwalamy. Kradzież to kradzież, ale przyznają państwo, kradzież kradzieży nierówna. Karolina Gonet. Kradzież kradzieży nierówna. I choć policja zwykle szuka prostych odpowiedzi, złodzieje coraz częściej stawiają na pomysłowość. Fantazja i w tej dziedzinie nie zna granic. W Stanach Zjednoczonych pewien 28-latek postanowił podejść do tematu wyjątkowo kreatywnie. To była perfekcyjnie zaplanowana operacja z użyciem makaronu. Mamma mia! Złodziej kupował drogie zestawy klocków, po czym wyjmował z nich najcenniejsze elementy. Pudełka wypełniał suchym makaronem, żeby zachowały odpowiednią wagę, a następnie zwracał je do sklepów, odzyskując pieniądze. To były dokładnie te zestawy, które na rynku wtórnym osiągają naprawdę wysokie ceny. Powiedział amerykańskiej stacji CBS Policjant z kalifornijskiego Irvine. Brzmi jak żart, ale rachunek był całkiem poważny. Kilkadziesiąt tysięcy dolarów strat. Również w Kalifornii w ostatni weekend zniknęło coś znacznie bardziej osobistego i zdecydowanie trudniejszego do odtworzenia. Po muzycznym festiwalu Coachella zniknął sceniczny strój Madonny. Dla artystki to nie tylko ubranie, ale kawałek kariery i wspomnień. Podobnie dla jej fanów, którzy w mediach społecznościowych podkreślają znaczenie skradzionych strojów. Like speak... Te wiadomość kieruje bezpośrednio do złodzieja. Zabrałeś ikoniczne elementy garderoby z przełomowej ery. Niemal święte szaty kościoła wiecznego disco. A teraz wrócimy na nasze polskie podwórko, bo i u nas złodzieje potrafią być kreatywni. Kreatywni i wyjątkowo szybcy. Podczas wyścigu ślężańskim ninich policjanci zauważyli dobrze znanego im 20-latka na profesjonalnym rowerze wartym blisko 30 tysięcy złotych. Kiedy próbowali go zatrzymać, wjechał prosto na trasę i według świadków przez chwilę radził sobie nawet lepiej niż peleton. To historia z happy endem, nie dla złodzieja, bo rower wrócił do właściciela, choć nie każdy może liczyć na taki finał. Mojej mamie kiedyś ukradli rower i to był naprawdę taki stary składak. W życiu bym się nie spodziewała, że ktoś mógłby ukraść. Co najmniej dwie takie sytuacje w życiu. Prze Żyłam. Komuś z rodziny ukradziono kiedyś w Sylwestra skrzydło Starej Bramy na działce. Moja mama w latach jakichś 90., -tych, 2000., -tych, tak mi się kojarzy, miała taką sytuację, że miała samochód, który nie miał jeszcze blokady na drzwi. Stała w korku gdzieś chyba w okolicach ulicy Puławskiej i ktoś na światłach otworzył drzwi jej samochodu i wyrwał jej torebkę z miejsca pasażerskiego. Tak. Czyli nie zainteresowali się samochodem, tylko torebką. Nie. <śmiech> Bo myślałam, że to będzie historia Takim że samochód ukradli. Nie, tą torebkę. Ale i tak musiało to być traumatyczne, bo wspomina to do dzisiaj. To już było dawno temu i może się nie spodziewałam, że coś cennego posiadam. Mam historię mojej przyjaciółki, która mieszka na Starym Mokotowie. I pamiętam, że kiedy ją odwiedzałam, to jeszcze byłam w szkole i ona mi opowiadała, że no tutaj jest stacja dla rowerów właśnie. I że wszyscy zabierają siodełka z rowerów. Siodełka? Bo, tak, bo, bo kratną siodełka rowerowe nawet, więc ona tutaj z godziną skrupulatnie, Jak tylko parkowała rower po południu, to natychmiast wszystko odłączali, co się dało, w tym siodełka, właśnie, no które naprawdę klasy, to to nie miało żadnej do tego poduszka. I właśnie kradziono siodełka na Mokotowie nie tak dawno temu. Święte szaty Kościoła wiecznego disco. To. To, no, to dobre. A państwo mają jakieś przykłady dziwnych lub kreatywnych kradzieży? No tak, by uczulić innych. 22 i 7 Trujek Zapraszamy. Tu Kuba Witkowski mi podpowiada, że z garażu podziemnego zniknęła mu śrubka regulująca napięcie linki hamulca w rowerze. O, to bardzo cenna rzecz. Ach, i jeszcze bańka płynu do spryskiwaczy. Panie Kubo, pan płynu do spryskiwaczy łańcuchem nie przypina. Gdzie pan żyje, proszę pana? Za kwadrans siódma. Mierzał czarnym puszczę. krap w trójce. Za 11 minut 7, teraz Piotr Odej. News albo fake news. W całej Polsce właśnie ruszyło europejskie badanie warunków życia ludności, w którym ankieterzy Głównego Urzędu Statystycznego dzwonią do wylosowanych gospodarstw domowych. Jednak w sieci pojawiły się obawy, czy to bezpieczne, a może to nie ankietera, próba wyłudzenia danych, zresztą przed czym ciągle ostrzegamy. A naszym gościem jest rzecznik GUS, Krzysztof Jedlak. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Czy to badanie to kolejny, nazwijmy to telefon z urzędu, banku, czy element dużego europejskiego systemu porównywania jakości życia, bo tak to rozumiem? Oczywiście to drugie. Nie dzwonimy niespodziewanie. Najpierw do wszystkich gospodarstw domowych, które chcemy zbadać, wysyłamy listy, informujemy o badaniu, o jego celu, prosimy o to, aby wziąć w nim udział. Dopiero później naci ankieterzy odzywają się do respondentów, dzwonią, umawiają się, rozmawiają z nimi osobiście albo kontynuują rozmowę telefonicznie i tłumaczą, jak ważny jest udział w nim. Po czym poznać prawdziwego ankietera Głównego Urzędu Statystycznego, odróżnić go od potencjalnego oszustwa? podszywającego się pod badanie? Na pewno przedstawi się z nazwiska. Na pewno poda nam numer swojej legitymacji. Jeżeli spotka się z respondentem osobiście, to tę legitymację również pokaże. I na pewno zgodzi się w każdej chwili, jeżeli ktoś będzie tylko miał taką ochotę, aby zweryfikować jego tożsamość. Wystarczy wejść na naszą stronę internetową, wystarczy zadzwonić na naszą infolinię i tam bardzo szybko uzyskamy potwierdzenie, że ta osoba o tym imieniu, o tym nazwisku, o tym numerze legitymacji, informacji służbowej, to jest naprawdę ankieter statystyki publicznej, z którym możemy w pełnym poczuciu bezpieczeństwa i komfortu rozmawiać. A no właśnie o to bezpieczeństwo zapytam, czy GUS kiedykolwiek prosi w tym badaniu o dane wrażliwe, a te z kolei trafią do skarbówki, bo z tego biorą się też fake newsy. Ani w tym badaniu, ani w żadnym innym GUS nie będzie pytał o numer karty kredytowej, o dane z dowodu osobistego i oczywiście ani te dane, o które zapyta, ani inne, które pozyskamy w ramach badania, nie zostaną przekazane skarbówce, nikomu innemu, one będą znane ankieterowi, będą znane wąskiej grupie naszych ekspertów, którzy dane badanie prowadzą i opracowują wyniki. Wszystkie te osoby są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Złamanie takiej tajemnicy to jest ogromna odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność karna. Upubliczniamy tylko dane zbiorcze, te, które mamy na podstawie badania przeprowadzonego we wszystkich gospodarstwach domowych. Przypomnę, naszym gościem jest Krzysztof Jedlak, rzecznik Głównego Urzędu Statystycznego. Bardzo dziękuję, kłaniam się. Dziękuję za ten fragment spotkania, ciąg dalszy rozmowy na temat fake'ów wokół europejskiego badania warunków życia ludności w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. Nieustannie polecamy podcasty trójki, w ogóle podcasty Polskiego Radia. Proszę poszukać naszej aplikacji. Jeśli jeszcze u Państwa w telefonie jej nie ma, to warto to nadrobić tam. Między innymi news albo fake news, ale także inne trójkowe propozycje. Za 8, za 7,5 minuty. Siódma. W trójce. Kradzież to kradzież, przypominamy jednoznacznie, a kreatywność złodziei rozpala kreatywność tych, którzy chcą się uchronić. 22 i 7 trójek. Tych siodełek z rowerów nie ściągano dlatego, że kradziono siodełka, tylko dlatego, żeby roweru nikt nie ukradł. Nie mógł na nim odjechać w łatwy sposób. No tak, w sumie tak bez siodełka to duże, duże ryzyko. No ale złodzieje bywają kreatywnie. o tym też nas państwo dziś przekonują. Dwie dwójki, siedem trójk. Na działce wyniesiono nam wychodek. Nie wiem jak to zrobiono. Ja go na tą działkę sam wstawiałem i jakby w czterech facetów ciężko było nam go znieść z auta. A płot na tej działce był wyższy ode mnie, a metr Wolę sobie nie wyobrażać, jak to było wykonane, ale rzeczywiście tego się nie spodziewałem. 22,7 trójek do Państwa dyspozycji. Polecamy się. Za chwilę serwis trójki. Ogłoszenie społeczne. Cześć, tu Stanisław Łubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę.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 Wiosenna wyprzedaż w MediaExpert A do tego na produkty objęte promocją Do 50 rat 0% I do sierpnia nie płacisz RSO 0% MediaExpert Żegnamy reklamy